Znów jak co tydzień o ubezpieczeniach. Dzień dobry, witamy Państwa Piotr Czublun i Tomasz Jeleński, a dziś m.in. o nowej wersji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, o prywatnych międzynarodowych ubezpieczeniach i o uśpionych polisach. A na początek skrót najważniejszych wydarzeń ubezpieczeniowych z tego tygodnia. W dniu 25 maja 2017 roku w serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W dniu 23 maja 2017 roku w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyła się inauguracja działalności w Polsce MediSky International, regionalnego lidera rynku międzynarodowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Jak informuje Rzeczpospolita, Rzecznik Finansowy zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i uregulowanie kwestii tzw. uśpionych polis. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała ostateczną wersję IFRS 17 – nowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla Zakładów Ubezpieczeń, które zmienią sposób prowadzenia działalności przez spółki z branży. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sadownicy przedstawili propozycję zmiany w systemie ubezpieczeń rolniczych. Zakłada ona utworzenie powszechnego systemu ubezpieczeń dla rolników, nad którym nadzór sprawowałby minister rolnictwa, a obsługą POLIS zajmowałaby się ARIMR. W dniach 24-25 maja w Warszawie odbył się Insurtech Kongres, dwudniowa konferencja poświęcona rozwojowi nowych technologii i ich wykorzystaniu w branży ubezpieczeniowej. Aplikacja U do swojej oferty wprowadzi kolejne produkty z segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych. Za jej pośrednictwem oprócz polis OC będzie można nabyć ubezpieczenia AutoCasco, NNW i Assistance. A zaczynamy od nowej wersji projektu ustawy dystrybucji ubezpieczeń. To zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, dystrybutor, czyli mówiąc po polsku sprzedawca, musi odpowiedzieć klientowi w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji. To chyba cenna rzecz. Bez wątpienia tak, to jest zmiana, która była postulowana od jakiegoś czasu, dlatego, że wtedy, kiedy przygotowano i uchwalono ustawę zwaną popularnie ustawą o reklamacjach na rynku finansowym, ponieważ taka ustawa dzisiaj już obowiązuje, jeśli klient, który jest niezadowolony z obsługi banku, zakładu ubezpieczeń, funduszu inwestycyjnego złoży taką reklamację do takiego banku czy zakładu ubezpieczeń i ten, że bank czy zakład ubezpieczeń zignoruje klienta i w ciągu 30 dni, a w pewnych sytuacjach 60 dni nie odpowie na jego reklamację, to uznaje się, że tego typu reklamacja jest zasadna. I teraz... no to, to chyba dobrze, bo wcześniej podejrzewam, raczej było tak, że ludzie po prostu pisali na berdyczów, Jak firma nie odpowiedziała, no to nie odpowiedziała. Tak, no to dobrze, no to oczywiście to rodzi pewne problemy prawne, o czym pewnie szkoda, żeby teraz o tym mówić, bo to jest dość skomplikowany wątek, bo tutaj de facto nie do końca wiadomo, co to oznacza, że jest zasadna. Czy to oznacza, że właściwie, jeśli poszlibyśmy do sądu, to sąd stwierdzi, no była reklamacja nawet najbardziej absurdalna. Powiedzmy, że klient zażądał nie wiem, za naprawę samochodu, która kosztuje normalnie 5 tysięcy, klient stwierdził, że żąda 20 tysięcy, to nie ma żadnego związku z, z kosztami, a istotą ubezpieczenia jest pokrycie kosztów, takich majątkowych ubezpieczeń, to czy, o, czy to oznacza, że zakład ma mu wypłacić 20 a tylko dlatego, że się spóźnił? Nie wiem, znaczy, nie, nie wchodźmy być może w ten, w ten wątek, natomiast tutaj co jest ważne, to to, że w, w, jakby w pierwszym projekcie ustawy, który w tej chwili obowiązuje tymi przepisami nie objęto właśnie dystrybutorów ubezpieczeń, głównie jak chodzi tu o agentów ubezpieczeniowych czy o brokerów. I jeśli klient był niezadowolony z obsługi jakiegoś agenta, czy brokera, no to właściwie jedyne, co mógł zrobić, no to albo słać swoje reklamacje do zakładu, którego taki agent reprezentował, albo bezpośrednio do brokera i właściwie to pozostawał bez echa. W tej chwili, jak wejdą w życie te przepisy, to wysyłanie reklamacji niezadowolonego klienta właśnie do agenta, którego obsługiwał, albo do brokera, którego go obsługiwał, będzie oznaczało, że będzie, będzie rodziło takie same skutki, jak wysłanie wcześniej do zakładu, czyli milczenie takiego pośrednika, takiego dystrybutora czy sprzedawcy, 30-dniowe milczenie w, w, będzie oznaczało uznanie reklamacji. No to dobrze, bo chyba wreszcie klienci przestaną mówiąc brzydko być olewani, bo tak niestety było dość często. I kolejna sprawa, nowa oferta na polskim rynku ubezpieczeń międzynarodowych. Duży koncern pojawia się z wielką pompą. Nastąpiło przedstawienie tych propozycji, co dla mnie trochę dziwne, w ambasadzie brytyjskiej. No myślę, że to jest... Ja wreszcie uważam, że to jest dobry przykład tego, w jaki sposób należy promować swoje przedsiębiorstwa. My jako Polacy też z całą pewnością mamy wiele fajnych firm, którym możemy się chwalić i nie mam pewności, czy nie jestem pewien, czy rzeczywiście polscy, polscy przedstawiciele na różnych lokalnych rynkach, konsulowie czy ambasadorzy rzeczywiście w sposób właściwy promują takie przedsiębiorstwa. To wydaje mi się jest dobry przykład promocji własnego biznesu. I, I właśnie przejdźmy do szczegółów. Tu jest coś więcej niż w, w Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co więcej. Co będzie lepszego dla klienta? Przede wszystkim pa pamiętajmy, że tutaj mówimy o prywatnych ubezpieczeniach. To jest produkt komercyjny, prywatny, który możemy kupić, tak jak w tej chwili w Polsce, że wiele dostępnych polis i on nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniami takimi powszechnymi które są finansowane w Polsce przez NFZ. To jest po prostu prywatna usługa, prywatny produkt. I jak, jak wiemy, też w Polsce coraz więcej Polaków kupuje tego rodzaju ubezpieczenia, a one są relatywnie, być może drogie, natomiast no, ciągle jeszcze nie ma u nas jakichś zachęt podatkowych czy innych do tego, żeby tego typu produkty kupować, ale to jest moim zdaniem to jest taki dobry przykład, że skoro tego typu koncern no, zauważył, że Polska jest potencjalnie y, ciekawym klientem, to pewnie szansa przed dalszym rozwojem takich polis jest dość spora. Skoro to prywatna oferta, to i droga, drogi jest na pewno składki, ale wtedy taki ubezpieczony obywatel, który wykupił taką polisę, może właściwie przebierać w tym, w czym chce, czyli taki szpital wybrać konkretnych lekarzy, a nie mieć po prostu no, najniższy standard. No z całą pewnością, że co do cen, czy drogie, czy, czy nie, to, to, to jeszcze nie wiemy, zobaczymy, jak będą już te produkty wycenione, natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o dostępność do różnych specjalistów, czy do, czy do dobrych placówek, to, to, dzisiaj, to już dzisiaj mamy taką możliwość w ofercie naszych lokalnych ubezpieczycieli. To będzie uzupełnienie takiej oferty, Tu będziemy mieli możliwość leczenia się w, u lekarzy, nie tylko w kraju, ale też za granicą, ale to pewnie będzie na koniec dnia zależało od tego, jaki, jaki Wariant ubezpieczenia wybiorę i ile za niego zapłacę. Pewnie jakiś najprostszy wariant nie pozwolimy mi wybrać specjalisty, nie wiem, od chorób serca z jakiejś świetnej kliniki w Stanach. Zakładam, ale kto wie, być może to będzie tego typu produkt. I ostatnia rzecz. Rzecznik finansowy zwrócił się do prezydenta o uregulowanie kwestii uśpionych polis tak jak spotykamy się z martwymi kątami, też spotykamy się z martwymi, tymi uśpionymi polisami, bo ludzie, którzy, których bliscy zmarli, nie bardzo mogą zorientować się, gdzie owa osoba miała wykupioną polisę. Teraz ma być łatwiej. Tak, no to jest dość ciekawy problem, dlatego że Formalnie rzecz biorąc, to zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku, nawet jeśli wie, po, po, dowie się o tym, że jakaś osoba, która była u niego ubezpieczona, zmarła, nie ma obowiązku informowania osób, które były wskazane w ubezpieczeniu takiej nieżyjącej już osoby, jako te uprawnione doświadczenia, nie ma obowiązku tych osób szukać i ich powiadamiać o takim fakcie. W efekcie to spowodowało że rzeczywiście w, w wielu zakładach ubezpieczeń no jest, rośnie z roku na rok liczba polis właśnie tak zwanych uśpionych, czyli tych, które, które już nie są polisami opłacanymi, dlatego że nie mają klienta, który opłacał składkę, osoba, która była ubezpieczona, zmarła i właściwie należałoby wypłacić świadczenie uprawnionym, a ci się nie zgłaszają po wypłatę. W związku z czym takie świadczenia wiszą, mówiąc kolokwialnie, tak, czy tak do końca nie zostały wypłacone, mimo że powinny być wypłacone. Towarzystwo nie wie, komu je wypłacić, dlatego że nikt się po taką wypłatę nie zgłosił. I teraz no i, ma być rejestr tego wszystkiego. To zobaczymy, jak to będzie ostatecznie związane. To oczywiście ma, ma być rejestr, być może zostanie wprowadzony obowiązek Ażeby zakłady ubezpieczeń, które mają informacje o śmierci ubezpieczonego, również i mając dane kontaktowe do osób wskazanych jako uprawnione do świadczenia, tak zwanych uposażonych, żeby miały obowiązek informowania tych osób o fakcie śmierci i żeby te osoby mogły wystąpić z, z wnioskiem o wypłatę świadczenia. Jak, jaka będzie finalna konstrukcja, zobaczymy, no ale z całą pewnością jest to krok w dobrym kierunku, bo warto, żeby no, ci, którzy mają prawo do takich do, do pieniędzy, na no, to, żeby mogli oni się ubiegać. Teraz na koniec, już naprawdę na koniec o, o stłuczkach. Jak Pan sądzi, kto w Polsce, gdzie w Polsce jeździ się najgorzej? No, biorąc pod uwagę to, że gdzie, mieszk gdzie mieszkamy, żyjemy i się poruszamy, ja bym ustawił pewnie Warszawę, natomiast nie wiem, jakie są dane. A no to mam dla Pana niespodziankę. Otóż nie, okazuje się, że najgorzej, to znaczy największa liczba stłuczek jest statystycznie we Wrocławiu i Gdańsku. To miejsce pierwsze egzekwo, a drugie miejsce egzekwo Poznań, Katowice, Olsztyn i Łódź. To bardzo ciekawe zestawienie. No, Warszawy tak, tutaj nie ma, Warszawa okazuje się, że jest dopiero gdzieś tam na czwartym, piątym miejscu. No proszę, patrząc na to, co się dzieje na warszawskich drogach, no, to obstawiałbym zupełnie, zupełnie inny wynik. Natomiast no, co ciekawe, Gdańsk i Wrocław, tak? No jest za, za, za, za, zajmują ich lubne pierwsze miejsce. No, ciekaw jestem dlaczego. Czy to jest kwestia temperamentu mieszkańców tych miast w Polsce, czy co innego? Może, mają tam, może tam mają, nie wiem, krzywe drogi, albo to jest może powodem dla kolejnych. W nie obstawiałbym e, drzewa, które co po niektórzy chcą raz na jakiś czas wycinać, bo rosną zbyt blisko krawędzi drogi. Być może tak, być może to są. To ostatnio mówiliśmy o agresywnych śmietnikach. Dzisiaj być może to są agresywne drzewa, które powoduje że ma więcej tłóżek. No kto wie. I miejmy nadzieję, że za tydzień będziemy mogli powiedzieć coś miłego, przyjemnego o obniżce stawek ubezpieczeniowych na rynku motoryzacyjnym, Jeżeli oczywiście takowe będą. Oby. I do usłyszenia. Do widzenia. Dziękujemy. Podcastu wysłuchałeś dzięki Short. Po więcej aktualnych informacji prosto z branży ubezpieczeniowej zapraszamy na portal binshurt.pl